Gier. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Alchemii Gier. Kolejny raz po bardzo długiej przerwie. Na wstępie witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, Michale. I ja Cię wieczorem witam. Witam nie mniej serdecznie. No, znów zaliczyliśmy długą przerwę i znów niestety to moja wina. Na dzień dobry od razu się muszę wytłumaczyć. Nie, nie, nie, obawiam się, że to jest tym razem moja wina, Michale. I mojego niestety... nie najidealniejszego internetu, który nie zawsze pozwala nam swobodnie nagrywać, więc umówmy się krakowskim targiem, że wina leży po obu stronach. No, w, w, przy samym tym akurat konkretnie nagraniu to, to pewnie tak, ale niestety ta już pewnie znowu ponadroczna przerwa to jest efekt mojego rozbratu z graniem poniekąd, bo jakoś tak się złożyło, że, że grałem w tym okresie mało, ale jakoś postanowiłem wrócić i Też troszeczkę może nie tak, jak to powinno się robić. Jak już powróciłem do grania, to zabrałem się za tytuły, które miałem od dawna gdzieś tam jakby w radarze zainteresowań, a za które się nigdy wcześniej nie wziąłem. I w ten sposób dochodzimy do tematu odcinka, czyli do gry no starej już w sumie dosyć, czyli... Mirrors Edge. Starej dosyć, bo to już jest tytuł z 2008 roku. Tytuł, który został wydany na fali no takiego trochę, ja bym powiedział, może szumnie projektu, czy takiego pomysłu, jaki Electronic Arts rzuciło, czyli próbę trochę złamania pewnej schematyczności ich gier, Które no jakby co roku wiadomo, jest parę, czy było parę ich flagowych tytułów, które gdzieś tam ciągnęły całą tę firmę, ale, ale właśnie narzekano na pewną schematyczność wydawcy, na brak nowych tytułów. No i w tym, że w 2008 roku Electronic Arts zdecydowało się na wypuszczenie dwóch premierowych, zupełnie świeżych tytułów. Pierwszym z nich był Dead Space. który doczekał się no, chyba już trzech takich dużych kontynuacji, jakichś mniejszych gier, serialu animowanego i sam tego wiem, czego to jest tam jeszcze. Słyszę. Filmu animowanego. No A. źle. Dobrze, że mnie stopujesz, bo faktycznie to, to serial. Pierwszy to nie... słyszę, szczerze mówiąc. O nie, to, to, to, to, to co do serialu animowanego, to jestem na 99% pewien, że takowy powstał. Filmu? Film. Jezus, no no dobrze, do, dobrze się zaczyna, dobrze się zaczyna. Znaczy, no. że nie nagrywam sam, to będę, będzie większa szansa na to, że jakieś głupoty będziesz wychwytywał, które, które tutaj będę gadał. Ale wspominam o tym Dead Space'ie, dlatego, że to jest o tyle ciekawa sytuacja, że właśnie z tych dwóch marek Dead Space się przyjął ogólnie i został dosyć ciepło przyjęty, a Mirror's Edge, który, który to tytuł miał dobre recenzje, czy nawet powiedziałbym bardzo dobre, no w zasadzie mimo poniekąd otwartego zakończenia, czy możliwości kontynuacji, no tej kontynuacji się przez lata nie doczekał. Tak na dobrą sprawę to teraz, przygotowując się już do tego nagrania, ja się przez przypadek dowiedziałem, że właśnie w tym roku został wydany taki ni to remake, ni to sequel, czy prequel w zasadzie właśnie tej, tej gry z 2008 roku. No ale Ja w sumie o tym tytule to za wiele nie wiem, poza tym, że to właśnie jest chyba taki modny ostatnio reboot-o-prequel, który teoretycznie tej pierwszej gry jakby nie kasuje, ale tak na dobrą sprawę... Jeśli się uda, jeśli będzie się dobrze sprzedawał, to oczywiście zrobi się później reboot i na, tym, na tej części, która wyszła ostatnio będzie się bazowało, tworząc nową serię. No to tak, jest powszechna praktyka. Chyba ostatnio Planeta Małp w filmach coś takiego rozrobiła. No w sumie to jest dosyć modne, bo mhm. tak po to wydaje mi się, że to chociażby, nie wiem, nowy Star Trek i nowe Gwiezdne Wojny, to mówi się, że też są robione trochę według tej samej formuły, czyli właśnie tak, że teoretycznie robimy nowe filmy, ale w praktyce bardzo mocno bazujemy gdzieś tam na tych starych, to... Na temat Hollywood współczesnego może nie, nie dyskutujmy, bo to... Nie, bo do rana będziemy rozmawiać faktycznie. Tak, tak. Przejdźmy to, do dokładnie. Mirror's Edge. Przejdźmy do Mirror's Edge. No i tak ja powiedziałem, że się zabrałem właśnie za tytuły stare i tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam prywatnie, ja Ci wspomniałem o Mirror's Edge i też wyraziłeś zainteresowanie porozmawianiem na temat tego tytułu. I przechodząc do samej gry, może wprowadźmy... nowych słuchaczy, czy słuchaczy, którzy zgromnie mieli do czynienia w samą fabułę i przypomnimy ją dla tych, którzy już zdążyli zapomnieć o czym było Mirror's Edge z 2008 roku. A gra rozgrywa się w takim no, nieco futurystycznym świecie w mieście o nazwie Glass, co w sumie chyba nie jest przypadkowe. Takie skojarzenie ze szkłem, dlatego że właśnie design gry jest taki bardzo To jest, to, jest taki, to jest gra, która tak jak wygląda jakby rozgrywała się we wnętrzu iPhone'a. <głos> Trochę tak, bo faktycznie jest bardzo dużo... Dużo bieli, bardzo tak. mało kol innych kolorów. Wszystko jest bardzo futurystyczne, niesamowicie sterylne, czyste. Gra rozgrywa się w świecie, który jest taką utopią, której w zasadzie jakikolwiek przejaw indywidualizmu jest yy, tępiony, co właśnie możemy wywnioskować z tego otoczenia, że wszystko jest czyste, nie ma żadnych graffiti. W, za w zasadzie to jest świat, który nie istnieje dla ludzi, tylko widać, że lu ludzie muszą się dopasować do tego idealnego świata. I to jest już fajne, bo Miros Edge na samym poziomie projektu, na samym poziomie pomysłu na świat przekazuje pewne informacje o tym świecie. Fabuła odpowiada o młodej kobiecie imieniem Fate, która należy do ruchu oporu przeciwko yy, władzom tego wspaniałego nowego świata, który jest piękny z wierzchu, a brudny w środku. I to jest właściwie wszystko, co możemy powiedzieć o tej fabule, ponieważ ta fabuła jest takim zlepkiem straszliwych, sensacyjnych klisz, że jakiekolwiek powiedzenie czegokolwiek bliżej już jest gigantycznym spoilerem. ponieważ scenariusz do tej gry napisała córka swojego ojca. Wiesz, o kim mówię? Tak. Córka Terego praceta, tak? Tak, ona, ona jest zawsze dla mnie, ja ją zawsze nazywam córką swojego ojca, ponieważ nic, co ona w swoim, w swoim dorobku twórczym do tej pory dokonała, nie jest, nieusprawiedliwa, usprawiedliwia, żebym ją pamiętał jako kogoś innego. Rozmawialiśmy już kiedyś o grze, do której scenariusz napisała ta pani. Był to Tom Raider, rebootowany. Mm -hmm. tak, tak. I on też był zlepkiem straszliwych klisz. Więc to jest scenarzystka, która... stworzy fabułę, która jest, trzyma się kupy, jest spójna, ale absolutnie niczym nie zaskoczy. I taki jest Mirosec na poziomie fabularnym. Trzyma się kupy, ale kompletnie niczym nie zaskakuje. Ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że w tej grze to nie o fabułę chodziło. I tak na dobrą sprawę tym, co chyba i wydawca próbował sprzedać ten tytuł i to, co jest sednem gry, to jest skupienie się na rozgrywce, która była i w sumie no poniekąd jest, nawet po dziś dzień no, pewnym takim no, nową to już źle brzmi, no bo to już jakby od samej innowacją. gry. Innowacją. To jest tak, słowo, którego innowacją. szukasz, Innowacja. Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję Ci bardzo I, i dobrze, że właśnie o tym wspominasz, dlatego, że to była innowacyjna pod pewnymi względami gra właśnie w momencie premiery i mimo, że właśnie ona została ciepło przyjęta, to dla mnie jest ciekawe to, że właśnie te elementy, które były w tej grze innowacyjnej, o których zaraz trochę porozmawiamy, one się jakoś specjalnie nie przyjęły. W tym sensie, że ja zbyt wielu tytułów, o ile jakikolwiek, nie kojarzę, które by próbowały zaimplementować podobną mechanikę. A ja i owszem. Jest nasz, nasz pierwszy Civil War, <grych> ponieważ dla mnie mirrorster właśnie jest tego typu gro, która innowacyjna, nie sprzedała się, ale w niedalekiej przyszłości później wiele elementów z niej było zaczerpniętych w innych grach, na przykład Dishonored, jest mm -hmm. tam, są tam pewne elementy, y, Dead Island, gra naszych rodaków o y, zombie, De, nie, nie, nie, Dead Island nie, ta druga o zombie, jak ona się nazywała, Techlandu, też... Mm, teraz to świeższe, tak? Tak, tak, ta świeższa. Eee... Wiem, o czym mówisz, tak. ale teraz sobie ona. tytułu nie przypomnę. Ona też dużo zapożyczała z tej gry, ponieważ ten aspekt, y, pierwszoosobowa, y, pierwszoosobowa zręcznościówka, Z silnie nacechowana realizmem w tym rozumieniu, że postać, którą kierujemy zachowuje się naturalnie, tak jak dobrze wygimnastykowany człowiek zachowywałby się w realnym życiu. To przysiągnęło też do kilku innych gier. Właśnie dlatego Miros Earth jest specyficznym, interesującym przypadkiem. Jako taka się nie przyjęła no z jakiegokolwiek powodu. Pewnie fabuła jest tu jednym z mniej ważnych aspektów, ale swoją, swoim istnieniem wpłynęła na kilka innych gier, które z kolei przyjęły się trochę bardziej i to właśnie zawdzięczamy Mirror's Edge. Jeśli w jakiejś grze w jakimś FPP, czyli w grze, którą obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, pojawi się jakiś taki większy element zręcznościowy, silniej, silniejsze położenie nacisku na aspekt zręcznościowy, to właśnie jest poniekąd zasługa Mirror's Edge. Znaczy, to co ja wzmiankowałem, że jakby te mechaniki nie do końca były powtórzone, To um, głównie mi chodziło właśnie o to, że to tak jak wspominasz, to na przykład pewne gry no, ten element jakby zapożyczają. Natomiast na przykład z, na tyle, na ile ja jestem zorientowany, bo sobie przypomniałem, że o, o jakiej grze Techlandu mówiłeś, to jest Dying Light. Dying to to jest, Light, dokładnie. Tak, to to, to to jest tak, że w zasadzie w, t, w tych tytułach, czy na przykład we wzmiankowanym Dishonored, to jest tak, że ten element właśnie tego pierwszoosobowego skakania, że się tak wyrażę kolokwialnie, został jakby tylko właśnie jednym z elementów rozgrywki. A tutaj właśnie w Mirror's Edge to, co ja mówię, że fabuła ma drugorzędne znaczenie, to jest tak, że właśnie to, że jakby oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, czy że mamy zręcznościówkę taką można powiedzieć wielopoziomową z perspektywy pierwszej osoby, no to w tym przypadku to jest właśnie absolutne sedno rozgrywki, dlatego że tak na dobrą sprawę te gry nie da mamy... inaczej. W tej grę nie da, nie da się grać inaczej, jest broń, dokładnie tak. Ale ona jest mało rozbudowana. Jest system walki wręcz, który jest fajny, ale też ma to są trzy ruchy na krzyż. Wszystko opiera się właśnie na bieganiu po dachu. No i powiedz mi, jak ci się w ten tytuł grało, bo nie wiem, ty, ty grałeś na PC pewnie, tak, z, z, tak zakładam, Dokładnie. bo pamiętam, że jak ta gra wyszła, to się dużo mówiło o tym, że błędnik ludziom szaleje i, i że właśnie to zastosowanie tej pierwszoosobowej perspektywy w grze zręcznościowej no, jest zabiegiem dosyć dziwnym I, i też podnoszono właśnie, że to była jedna z przyczyn, które jakby spowodowały to, że, że ta gra się nie sprzedała tak dobrze, jak się miała sprzedać. To bardziej złożony problem dlaczego, ale pytasz mnie o moje odczucia. Otóż tak, ja, tak, ja tak. tego w ogóle nie odczułem, szczerze mówiąc. W czasie gry grało mi się niesamowicie przyjemnie, to jest bardzo przyjemna gra, ona jest wręcz relaksująca. W czasie gry tego nie odczułem, później doczytałem w internecie, w ciekawostkach, bo oczywiście zawsze jak przejdę jakąś grę, czy przeczytam coś, muszę wygooglać na ten temat wszystko, a nuż będę pisał blognotkę o tym, taki nawyk blogerski, więc dowiedziałem się, że wiele osób narzekało na to, że błędnik im waruje w czasie tej gry i dlatego dodano celownik, małą kropkę pośrodku ekranu, która zawsze jest, którą można wyłączyć w opcjach, o tym wcześniej nie wiedziałem i bez której w większości ludzi zaczyna szaleć błędnik, bo nie mają żadnego punktu odniesienia. I po paru miesiącach wróciłem do tej gry, przypomniałem sobie o tym, usunąłem tę kropkę i wiesz co się stało? Nic. To znaczy... W ogóle to nie wpłynęło na mój błędnik. Szczerze mówiąc, osobiście z, nie rozumiem tych narzekań, że gra y, de, jest dezorientująca. Według mnie to jest y, wręcz przeciwnie. To jest jeden, nie, to jest chyba pierwszy y, FPP, w którym udało się poprawnie zaimplementować bardziej złożony system y, zręcznościowy. On jest bardzo płynny. Widzimy y, kończyny głównej bohaterki, która biega w czasie biegania, w czasie innych czynności gimnastycznych. To też zwiększa realizm. Często przy lądowaniu ona wykonuje obrót. Wtedy też kamera obraca się razem z postacią i to bardzo fajnie wygląda. Generalnie dla mnie to jest świetnie. Ty mówisz, że... Znaczy, ty wysunąłeś taką hipotezę, że gra nie sprzedała się właśnie z tego powodu. Głównym grzechem Mirror's Edge według mnie jest to, że ona ma mało elementów, które są mało rozbudowane. System strzelania jest właściwie... zbójecko mało rozbudowany. System walki wręcz też jest zbójecko mało rozbudowany. System zręcznościowy, który no, jest główno, głównym koniem pociągowym tej gry, on wbrew pozorom też jest bardzo mało rozbudowany. Tam mamy kilka rodzajów, nie, jeden rodzaj skoku, jeden rodzaj podciągnięcia się, jakiś przewrót i to jest w zasadzie tyle i można łączyć te ruchy, to jest oczywiście fajne, ale w pewnym momencie właśnie dopada człowieka znużenie, ponieważ to jest tylko kilka ruchów naprzód i nie mamy żadnych urozmaiceń, żadnego poszerzenia tego zakresu ruchów w toku gry, więc fabuła też nie jest specjalnie dobra, muzyka jest zapominalna, estetyka jest ładna, ale jest bardzo nużąca, dla mnie ta gra jest dobra, Ona jest dobra pod każdym względem, ale ona nie jest dość dobra. Ona jest trochę zbyt płytka, żeby można było się nią na dłuższą metę cieszyć. Ja Cię zapytałem o te Twoje odczucia właśnie nie bez przyczyny, dlatego że ja miałem bardzo mocno zakodowane w głowie właśnie, jak to mi może błędnik zwariować i też kompletnie tego nie odczułem, a wydaje mi się, że ja w ogóle grałem bez tego celownika, bo ja grałem akurat na konsoli. i chyba miałem to wyłączone, bo nie kojarzę, żeby mi jakaś kropeczka nawet mikroskopijna po ekranie pałętała i to, że jakby to było podnoszone jako jedna z przyczyn porażki, to wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn porażki, dlatego że mi się wydaje, że tutaj Instagram ma niestety właśnie inne problemy, o których ty częściowo wspominasz, ale ja bym nawet powiedział, że to, to, to pewnie też nie jest tak, że to jest tylko kwestia tego, jak... płytkie czy mało rozbudowane są te poszczególne elementy, tylko to jest kwestia też takiego pewnego balansu, bo ja na przykład miałem z tym tytułem tak, że mi się kapitalnie grało w te elementy stricte zręcznościowe. Wydaje mi się, że tutaj projektanci odwalili kawał dobrej roboty tak, żeby ten świat zaprojektować w taki sposób i tak zbudować jakby te poszczególne lokacje z tych malutkich klocków, żeby nam się grało płynnie, żeby można było się pobawić w różne ścieżki i w wyszukiwanie różnych ścieżek. Z drugiej strony, żeby się nie zgubić, bo tam w takich nieraz newralgicznych punktach to mamy możliwość podpowiedzi, które gdzieś tam nas są w stanie nakierować. Nie wiem jak w konsolowej wersji gry, ale na pecetowej, jeśli się zgubię, jest, mam jeden przycisk, naciskam go i moja tak. bohaterka automatycznie odwraca się w tym kierunku, w którym powinienem podążać. To jest bardzo fajne. Tak, to jest, to jest fajne i to jest też ciekawie zrobione, dlatego że to też nie jest takie zupełne prowadzenie jakby gracza za rączkę, dlatego że czasami to spojrzenie w danym kierunku, to też nie do końca od razu daje odpowiedź, co zrobić, dlatego że, że mówię, że tutaj ten świat przedstawiony jakby z punktu widzenia właśnie te, tego gameplayu, on nie prowadzi gracza po takim sznureczku, tak jak to wiele współczesnych tytułów robi, tylko czasami jest tak, że trafiamy na jakąś otwartą lokację i, i wiemy tylko, że gdzieś tam mamy dość, ale no, no mamy pół planszy do przebiegnięcia i, i, i to jest fajne. Mi się to bardzo podobało, bo można się było tym systemem, tą rozgrywką pobawić i tak jak też wspominasz, ten system skakania, biegania, odbijania się od ścian, czy, czy tam biegania na przykład po ścianach On jest z jednej strony niezbyt skomplikowany, ale Z drugiej strony właśnie to, to takie niezbyt wielkie skomplikowanie powoduje, że on jest bardzo płynny i to jest dla mnie super rzecz, bo w innych tytułach na przykład, które próbują taką też płynną mechanikę rozgrywki wprowadzać, mi chociażby się Assassin's Creed kojarzy, gdzie też teoretycznie to bieganie po budynkach miałoby być takie płynne. Oczywiście tam to jest jeszcze bardziej uproszczone, ale, ale mimo wszystko tam bardzo często masz tak, że się odbijasz od przysłowiowego komina na przykład, czy czegoś takiego. A w Mirror Edge właśnie miałem odczucie, że, że tak na tą sprawa, jeżeli ja nie popełnę jakiegoś głupiego błędu, to faktycznie no, bohaterka mega płynnie się tutaj porusza i, i to było fantastyczne uczucie, jak się udało nieraz taki flow można powiedzieć złapać, że biegniesz i tylko zaliczasz kolejne przeszkody i, i płynnie ci to zupełnie idzie. Natomiast to, co moim zdaniem jakby trochę w tej grze nie gra, to jest balans pomiędzy właśnie tym, jak przyjemniej mi się grało w te elementy zręcznościowe, a tym, jak upierdliwa jest cała walka. Dlatego, że tutaj warto wspomnieć o tym, że nie dość, że jakby ta walka wręcz i strzelanie jest systemem takim mało rozbudowanym, to jest jeszcze tak, że w zasadzie w um, przypadku walki, jeżeli dojdzie szczególnie już do walki um, jakby na karabiny, no to jest tak, że nasza bohaterka tak na tą sprawę zaliczy jeden, drugi strzał i jest po zabawie. I, i to z jednej strony to jest też fajne, bo, bo to sprawia, że w tą grę nie da się grać jak w taką typową strzelankę na Rambo. Jeżeli mamy sytuację, że Mamy lokacje, gdzie właśnie tutaj ta tutejsza policja, która ściga tych biegaczy, zaczyna nas ostrzeliwać, no to, to trzeba kombinować tak, żeby albo tych policjantów unikać, albo zdejmować ich jakoś tam pojedynczo, no bo inaczej się nie da, tym bardziej, że też broń bardzo szybko kończy się, amunicja i tak na dobrą nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, amunicja, którą sobie gdzieś tam podniesiemy, tylko trzeba zastrzelić ewentualnie kolejnego przeciwnika i podnieść kolejną broń, ale właśnie też przez ten system i przez to, że on właśnie jest taki uproszczony, że po prostu dwa strzały i, i giniemy, no to ja powiem Ci szczerze, że momentami się potrafiłem zaciąć na jakimś takim na przykład pokoju gdzie właśnie trafię, trafiałem na kilku policjantów, czy kilku tych komandosów, którzy po prostu zaczynali mnie ostrzeliwać i to było dla mnie trochę męczące, że ja już chciałem znowu wrócić do tego biegania po ścianach, a musiałem się męczyć właśnie z tymi policjantami i ja wiem, że w teorii to można gdzieś tam albo ich poomijać, albo szybko rozłożyć właśnie, czy to w walce wręcz, czy, czy nie, bo jak widziałem filmiki na YouTubie, to niektórzy to mega płynnie są w stanie zrobić, ale Ale właśnie ja nie byłem w stanie tego elementu w grze dopracować i, i wydaje mi się, że właśnie ten balans i to jak to jest zaburzone, to też była jedna z przyczyn porażki, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, zgadzam się. Pięknie to powiedziałeś, naprawdę szczęka mi opadła, nie mogę się z niczym nie zgodzić. No to y, po, powiedz mi Michale jeszcze y, a propos samej tego f, fabuły designu, bo y, ja mam taką kontrowersyjną y, myśl w głowie odnośnie tego tytułu, która y, jakby cały czas mi towarzyszyła w trakcie gry, że ja pod pewnymi względami to się czułem jakbym y, grał w tytuł, który jest poniekąd cyberpunkowy. tylko bez elementów tych takich kojarzonych z cyberpunkiem, czyli wszystkich tych wszczepów i, i innych tego rodzaju rzeczy, jakieś tam modyfikacji, choć to też w fabule gdzieś tam poniekąd pada i, i powiedz mi, czy bardzo przestrzeliłem, czy, czy też gdzieś tam takie myśli ci się kołatały w głowie może? W zasadzie Tak, bo to znaczy te elementy cyberpunku są tak drobne, że w zasadzie ich się nie zauważa. Tam mamy, że jacyś bohaterowie zostali w, późniejsi przeciwnicy, zostali jakoś tam podpompowani cybernetycznie, dzięki czemu mogą dorównywać tym głównej bohaterce i innym kurierom, ale w zasadzie ta gra, w akcja tej gry mogłaby rozgrywać się w naszym świecie no, może powiedzmy tam, 10 lat. Do przodu. Mm -hmm. To jest taki cyberpunk trochę jak Watchdogs. Mm -hmm. znaczy, to jest właśnie wyraz tego, że my nie zauważyliśmy, że my, my teraz żyjemy w cyberpunku. No, trochę tak. To jest, to jest właśnie coś takiego, znaczy ja, ja, ja jestem jeszcze dzieckiem lat 90., więc pamiętam te czasy, kiedy internet, internet był wiesz, wydawany w aptece na receptę. <laughs> Ale już przywykliśmy do tego wszystkiego, więc dla nas cyberpunk to jest pewna estetyka, w której nie zauważamy, że żyjemy. I dlatego, jak widzimy na przykład taki Edge albo Watch Dogs, czy jak się tam nazywał ten niby hit Ubisoftowski przed paru lat. kiedy my to widzimy, to wydaje nam się, że to jest wow, cyberpunk, bo, to, bo oczywiście, bo widzimy, że jest hakowanie, że są, wiesz yy, te y, drony, nie drony inne takie rzeczy i dopiero po później przychodzi taka kontestacja, że my to też mamy przecież w naszym świecie wszystko, że korporacje rządzą światem, że są nierówności społeczne i tak dalej. No. No właśnie to, to, to, ja się cieszę, że wspomniałeś właśnie o tych korporacjach i o tych nierównościach społecznych, bo oprócz samej takiej strony estetycznej, to to było właśnie to, co tak bardzo silnie mnie gdzieś tam w kierunku cyberpunk no ciągnęło, no bo to, to jest taki kluczowy element przecież tej konkretnej estetyki, czyli właśnie, że mamy korporacje, które gdzieś tam często zastępują rządy i, i, i to w tej grze też bardzo mocno się czuje, że, że właśnie teoretycznie, no, no tutaj tak na dągą sprawę, przez to, że ta fabuła jest dosyć enigmatyczna, to, to ja nawet do końca nie wyłapałem, czy to jest tak, że właśnie to w to ta korporacja już jakby rządzi tym miastem w 100%, czy to jest tak, że to ona, ona ma tylko daleko posuniętą władzę właśnie ze względu na to, jak jest potężna, ale no nie zmieniało to faktu, że, że dosyć mocno mi się to właśnie z takim podgatunkiem, jak, jak cyberpunk, kojarzyło, no bo właśnie no tutaj cały czas jednak te korporacyjne kwestie wypływają gdzieś tam na, na, pierwszy, na pierwszy plan, plus właśnie te, te kwestie społeczne, które też tutaj są zarysowane, no bo przecież fabuła poniekąd się kręci wokół tego że, że mamy właśnie te nierówności, mamy to, to, to, o czym wspomniałeś na samym początku podcastu, czyli to takie ograniczenie prywatności jednostki, indywidualizmu w ogóle, jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o ten świat przedstawiony. także to jest właśnie też jeden z problemów tej gry. Ona, ona jest fajna na poziomie koncepcyjnym, ale w fabule nijak tego nie widać, bo mamy antyutopię. Okej, okay, wierzę. Jest, jest wszystko zbyt czyste, bo no, ludzie sobie... Znaczy rząd pomyślał, że musi być czysto ładnie, a ludzie niestety nie, nie są czyści ładni, więc dla mnie ten świat jest sztuczny i to jest fajne, ponieważ antyutopie są sztuczne. Ale szczerze mówiąc tam jest za mało uwypuklone. Dlaczego? Te... Czy rząd jest tak naprawdę taki zły? Bo tak naprawdę nie widzimy, żeby zwykłym obywatelom coś złego się działo. No, ta siostra głównej bohaterki jest w coś, w coś tam wrobiona, już nie pamiętam w co. Widzimy tam parę skorumpowanych osób, Ale poza tym na przykład nie widzimy żadnych takich społecznych, społecznego impaktu rządzenia tego rządu w Mirror's Edge. Tak, gra w zasadzie przy, nie, nie bardzo wiadomo przeciwko buntuje się główna bohaterka i ten ruch oporu, w którym uczestniczy. Wiecie, to, jest, to jest właśnie tak dosyć enigmatycznie podane w tych filmikach przerwnikowych. To w paru momentach jakby jest zasugerowane, że to po prostu jest kwestia dostępu do informacji i, i jakby takiego ograniczenia właśnie przepływu informacji w tym świecie, że, że jakby te korporacje czy rządy ograniczają i reglamentują po prostu wiedzę tylko i wyłącznie do elementów takich, które oni dopuszczają, a wszystko, co jakby jest dla nas normalne poniekąd, czyli że możemy sobie porozmawiać na każdy temat, nie wiem, zebrać paru ludzi i, I wyjść na miasto. Nagrać jakiejś grze. Tak, nagrać podcast o jakiejś grze albo wyjść na miasto i przeciwko czemuś zaprotestować, no to to jest jakby mocno ograniczone i, i mocno i na tym poziomie takim właśnie informacyjnym i na tym poziomie takim jednostek i grup społecznych ograniczone. No tylko, że właśnie to też jest jeden z problemów właśnie Mirror's Edge, że, że to jest bardzo mocno w tle. My się tak na dobrą sprawę tego wszystkiego musimy... domyślać często z dialogów, które gdzieś tam są rzucone mimochodem albo z jakiegoś krótkiego filmiku przerwnikowego. Albo komunikacja w windach, są, w windzie przecież są nadawane jakieś informacje, tam jak zwrócisz uwagę na przykład na plakaty zmieniające się albo na lecące wiadomości, to tam jest parę rzeczy, które sugerują, że ten rząd nie jest taki fajny, jak się wydaje. Ale w zasadzie to nie, nie, to jest wina przede wszystkim tej no, płaskiej i mało innowacyjnej fabuły. która nie potrafiła przekazać tego, że ten świat jest jakiś tak, no że z tym światem jest coś bardzo nie tak. Ja, ja się zastanowiłem właśnie cały czas w trakcie gry, jeżeli chodzi o tą fabułę, czy to, czy to nie jest taki trochę tytuł, który twórcy mieli bardzo fajny pomysł jakby na, na rozgrywkę, mieli niezły pomysł na konstrukcję świata, ale jakby czegoś zabrakło, żeby to wszystko się stało lepsze. No tak jak mówisz, to ogólnie jest dobre, ale, ale tak cały czas człowiek ma poczucie, że, że czegoś tutaj brakuje, bo, bo w zasadzie poza tym, przynajmniej dla mnie na przykład, poza tym elementem, elementem takim stricte zręcznościowym, to to się w zasadzie niewiele to wybija ponad właśnie jakąś tam taką przeciętność. Nie? Jeszcze może tak już odbiegając trochę od tego tematu, zawsze o Mirror's Edge myślałem, znaczy nie zawsze, tylko w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że ta gra jest właściwie wyścigówką. Tak jakbyś grał wyścigówkę, każdy poziom może zaliczyć, wiesz, wywykręcać coraz lepsze wyniki, uczyć się toru na pamięć, żeby jak najszybciej go przejść. To jest właśnie, to są mechanizmy rodem z gier wyścigowych i one są przełożone na grę zręcznościową z perspektywy pierwszej osoby. To jest, to jest ciekawe, według mnie. Nie wiem, też miałeś takie wrażenie? No Ja, no ja myślę, że to nie jest wrażenie, powiem Ci, bo no przecież jest zaimplementowana nawet w grze mechanika, tych time trolley, gdzie po skończeniu poziomu właśnie możesz grać na czas, tak na dobrą sprawę, i ścigać się trochę z własnym czasem i z innymi graczami, bo tam chyba też jest właśnie taki element... multiplayera, mhm, tak, gdzieś tam tak. podłączony do tej gry, także wydaje mi się, że to jest skojarzenie bardzo słuszne i ja się między innymi też z tego powodu zastanawiałem, czy to trochę właśnie przez skupienie na tym elemencie właśnie to też nie jest tak, że te inne elementy one są tak właśnie skonstruowane jak, jak są. Tak, żeby wiesz, nie, nie, nie odrywać specjalnie gracza od tego, co jest z tym sednem, czyli tego, że właśnie możesz ten przy, poziom gdzieś tam przebiec i wykręcić właśnie dobry czas. Bo jednak gdyby tutaj była jakaś bardziej rozbudowana mechanika, że nie wiem, czy gdzieś by trzeba było znaleźć przysłowiowy klucz, albo gdzieś by się trzeba było z kimś porozumieć i wiesz, odbić na jakąś rozmowę z jakimś NPC-em, albo właśnie, nie wiem, gdzieś tam walka by była bardziej rozbudowana, no to to by wszystko odciągało gracza od tego, co wydaje mi się, że właśnie tutaj twórcy chcieli uczynić sednem tej gry. Ale... Ale masz rację w stu procentach, że pod tym kątem to można też rozpatrywać to jako taką pieszą wyścigówkę, nie? Ale wiesz co, mi się wydaje, że ta gra świetnie, po prostu świetnie by się sprawdziła jako sandbox. Wiesz, dostajesz dużą, gigantyczną mapę z różnymi misjami, ta z możliwością, nie wiem, zejścia na ziemię, porozmawiania z kimś, wzięciem questa, to, to by było fajne, takie wiesz, GTA... tylko że w chmurach. No, wydaje mi się, że to by był ciekawy pomysł i patrząc na to, jak na przykład ta gra się kończy, to ja cały czas w ogóle miałem takie poczucie, że to, to jest w ogóle historia wyrwana właśnie z większej całości, że nie, nie wiem, czy to była kwestia po prostu tego, że to, to jednak był tytuł gdzieś tam skonstruowany właśnie trochę na zasadzie ograniczeń, tak żeby wiesz, nie, nie nadmuchać nazbyt budżetu, na, na tytuł, który może okazać się ryzykowny, I po prostu zrobiono w sumie dosyć krótki tytuł, dosyć taki no skupiony na sobie to złe słowo, ale właśnie no taki, trochę, trochę bezpieczny, że tutaj trochę właśnie brakuje tego, tej rozbudowy i, i wydaje mi się, że właśnie nawet nawet po tej fabule to widać, bo to przecież w gruncie rzeczy to w innym tytule, to to, co tutaj jest tym wątkiem głównym, to by się zmieściło pewnie jako jeden większy quest, tak po prawdzie. Jeżeli już rozmawiamy tutaj właśnie o Mirror's Edge, jako o takim sandboxie, no to, to wiesz, to umówmy się, że ta historia to, to nie jest tak na dobrą sprawę fabuła na właśnie pełnoprawny tytuł. No A nie. przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem. Znaczy ta fabuła niby ma jakiś tam początek, ma jakiś tam koniec, ale ona jest, przez to, że jest strasznie mało interesująca, to zostawia właśnie takie duże wrażenie niedosytu I ten niedosyt później pozostaje po tej grze. W zasadzie pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po skończeniu tej gry, to wróciłem sobie do paru swoich ulubionych poziomów i sobie jeszcze raz przeszedłem. W ogóle nie zwracając uwagi na żadną fabułę, na żadne napięcie związane z intrygą, tylko po prostu sobie biegałem na czystej przyjemności po tym mieście, bo to jest cholernie, bardzo cholernie przyjemne. w tej grze. Bieganie, w ogóle ten wiatr we włosach, te wszystkie efekty, to poczucie takiej wolności, kiedy przeskakujesz z, jeden, z jednego budynku na drugi i to jest świetne. No tym bardziej, że to, to jest gra naprawdę śliczna i ja byłem aż w szoku, że ten tytuł tak dobrze graficznie się zestarzał, no bo to jednak 2008 rok, no to jest tytuł już sprzed ładnych paru lat i to nawet już pomijam, że dorobiliśmy się już kolejnej generacji konsol i pecety teraz już wykręcają grafikę na poziomie fotorealistycznym, ale też przez ten styl, który twórcy tutaj zaproponowali, właśnie taki dosyć oszczędny z jednej strony, a z drugiej strony właśnie kapitalnie rozegrany, no bo tutaj mamy przecież bardzo dużo takich etapów w słońcu, gdzie tutaj te efekty świetlne na, na szkle na przykład, czy na stali no robią fenomenalne wrażenie, ale to jest też właśnie tak, że Tutaj nie ma jakichś takich wiele szczegółów i to, i to właśnie między innymi też dlatego tak przyjemnie mi się wydaje w to się gra, że, że właśnie tutaj ta grafika mimo właśnie tego, że no już w tej chwili troszeczkę nieraz gracze by pewnie czego innego oczekiwali, no to właśnie w tym konkretnym tytule się sprawdza. I właśnie jak dołączymy do tego też muzykę taką przyjemną, elektroniczną, która gdzieś tam spokojnie sobie płynie i tylko przyspiesza w tych elementach takich gdzieś tam, gdzie mamy właśnie sytuację bezpośredniego zagrożenia, czy jakąś strzelaninę, no to to, to jest taki trochę tytuł chill ja bym powiedział, je, jeżeli chodzi właśnie o same bieganie po tych poziomach, nie? Dokładnie, to jest właśnie tytuł taki chill-outowy, tak właśnie ta gra ma duży, przy, duży faktor relaksujący. kiedy w nią grasz, to właśnie... Ona jest przyjemna i to jest jej siła, ale jest też straszliwie niedopracowana. Znaczy, niedopracowana to może nie jest odpowiednie słowo. Ona jest niedoszlifowana. No, myślę, że to Na, jest lepsze słowo, bo tak. jakbyś powiedział niedopracowana, to wydaje mi się, że trochę byś skrzywdził mimo wszystko No tak, twórców. tak. Nie, bo ona, ona jest bardzo... To jest jej, właściwie to jest jedna z bardziej wypolerowanych gier, jakie, w jakie grałem. Ona się... przynajmniej moje, w mojej wersji, nie zawiesza, nie, nie ma żadnych dziwnych artefaktów graficznych, nic, nic nie znika, nic nie ten. Polski dubbing, grałeś w polskim dubbingiem czy w angielskim? Nie, nie, ja akurat ja miałem tylko Polski dubbing jest dobry w, o tyle, że ma fajne głosy, jak na polski dubbing, wszystko jest fajnie, ale dźwiękowo jest strasznie... słaby, ponieważ te głosy są za ciche i musisz, mhm. wiesz, tak jak w niektórych filmach albo w niektórych grach, musisz robić za takiego operatora dźwięku, że jak są dialogi, to podgłaszasz głośniki, no, no, no, no, no, A Rozlega się strzelanina, to od razu zakręcasz, ponieważ no, te strzały są za głośne. Poza tym jednak ta, ta gra jest fajna. Ja ją właśnie bardzo lubię. To jest, to jest jeden z tych tytułów, o których wiem, że on im jest bardzo, bardzo daleko do doskonałości. ale ja je bardzo, bardzo lubię za te rzeczy, które mają zrobione dobrze w sobie. Tak, jedną rzecz jeszcze warto by zaznaczyć, bo tak rozmawiamy o tym, że to jest relaksujący tytuł, ale ja bym powiedział, że to jest relaksujący tytuł, dopóki 17 raz nie spadasz, na przykład próbując prześlizgnąć no się po ścianie, bo tutaj też są takie, takie motywy nieraz, że no, twórcy naprawdę wyśrubowali poziom trudności niektórych przejść i ja miałem parę takich sekwencji, gdzie się po prostu zaciąłem i wiedziałem, co muszę zrobić. Robić, ale po prostu, żeby to zrobić, to naprawdę trzeba było tak zsynchronizować wszystkie swoje ruchy i, i ruchy postaci, że, że naprawdę to nieraz potrafiło być frustrujące, ale właśnie to też dobrze o grze świadczy, że ja mimo, że nieraz to już miałem ochotę rzucić padem, to i tak jakby to nie, było, nie była taka frustracja, jak właśnie nieraz bierzesz i wyłączasz, tylko... Także ciągnęło mnie to, żeby w końcu to, to zrobić. To ja mam trochę inne odczucia. Może, nie wiem, z myszką i klawiaturą zapewne się trochę precyzyjniej tym obsługuję, mm -hmm. ponieważ ta gra była dla mnie trochę za łatwa. I to tam nie było ani jednego... No nie, był jeden moment, w którym ona była bardzo trudna. To już już pod sam koniec gry, kiedy główna bohaterka mierzy się w ogóle z całym oddziałem tych ochroniarzy i policjantów. Nie wiem, czy pamiętasz, to było z Widą. Tak, tak, tak. takim centrum handlowym. Tam, tak, tak. Centrum. I to było takie trudne ponieważ no niestety wytrzymałość głównej bohaterki jest właściwie żadna, a wrogów jest mnóstwo i trzeba ich wszystkich załatwiać szybko i celnie, bo jeden błąd i no już trzeba wczytywać, a niestety w tej grze nie ma sejwów, nie ma szybkich sejwów w dowolnym miejscu i to było trudne, ale no kiedy w końcu to przeszedłem, to gra się skończyła, więc za, za długo się na to nie wściekałem. Jasne. A powiedz mi jeszcze, bo też Jedni chwalili, drudzy trochę ganili. Styl graficzny, który został obrany, jeżeli chodzi o Katstenki, bo, bo tutaj mamy taką no, uproszczoną, można powiedzieć, animację. To, to nie jest styl przerywników filmowych, które obecnie dominuje, gdzie mamy właśnie tak, tak mocno... Albo z, już zrobione na silniku gry, gdzie wszystko wygląda praktycznie biorąc jak w grze, albo z kolei mamy no, takie już filmiki, które no, są prawie że jak film. A tutaj no, mamy takie, taką kreskówkę, tak na dobrą sprawę. Podobało Ci się to? Mnie tak, ale ja jestem fanem kreskówek. Ja właśnie znaczy, znam... Nie no, inaczej się tego nie, nie da powiedzieć. Jestem fanem kreskówek. Widziałem dużo kreskówek w swoim życiu, w wielu stylach, w wielu estetykach i mi się podobają te kreskówki. One, one by się według mnie obroniły same z siebie, bez tej gry, ponieważ one są bardzo ładne, bardzo estetyczne. Jasne, to jest bardzo limitowana animacja. Widać, że ona zrobiona była po taniości i po kosztach, ale to jest takie limitowanie z głową i szczerze moc mi się podobały. Może nawet, nawet nie tyle jako integralna część gry ponieważ one tam trochę pasowały jak pięść do nosa do tej gry. No tak, prawda. Ale jako, jako same z siebie, jakoś nie wiem, obejrzeć na YouTubie, to jak najbardziej. Chociaż szczerze mówiąc, w samej grze o wiele chętniej widziałbym kreskówki, nie, nie widziałbym żadnych kreskówek, tylko właśnie porządne kaccenki zrobione na silniku gry, bo ten silnik był dobry i on by, na nim by to wszystko bardzo fajnie wyglądało. Więc jako dodatek do gry, taki jak do, do Dishonored były kreskówki dodawane bardzo fajne. jako taki, wiesz, dodatek promocyjny. A no to nawet nie kojarzę, szczerze mówiąc, nie, chyba nie widziałem tego. A szkoda, obejrzyj sobie, naprawdę są świetne. One tam troch, trochę rozbudowują świat przedstawiony gry i jedna z aktorek, które grają w grze główną rolę, nie pamiętam już, która robi za narratorkę i to naprawdę świetnie wypada. I właśnie w jako coś takiego, to by mi do tej gry świetnie pasowało, jako element kampanii reklamowej i tam jakieś materiały pozagrowe, ale w samej grze ja nie, nie narzekam, bo kreskówki jako takie mi się podobały, ale no, fajnie by było, gdyby ta gra miała większy budżet i nie musiała się uciekać do takich skrótów narracyjnych, tylko zrobić normalne scenki przerywnikowe na silnikach. Ja w sumie mam bardzo podobne wrażenie jak ty i I niestety też mogę się dołączyć właśnie trochę do, do tego narzekania Twojego delikatnego na to, że ta gra nie miała pewnie od budżetu na tyle, żeby, żeby to doszlifować, no ale to jest w ogóle chyba cały czas problem nowych marek, no bo jednak niestety gracze... To są takie zwierzęta, które lubią już gry, w które grali i, i mnie trochę z jednej strony boli, z drugiej strony no, nie dziwi, że właśnie te duże studia boją się zainwestować właśnie grubą kasę w jakiś tam nowy tytuł, no bo, no bo to jednak jest zawsze ryzyko. Natomiast no, to jest niestety problem taki, że to... Później się odbija właśnie czasem na grze i, no i to się robi taka samonapędzająca się spirala. No te gry nowe czy nowe marki czasem są niedoszlifowane, właśnie gdzieś tam cierpią na jakieś braki budżetowe mniejsze lub większe. Gracze narzekają, że dostają niepełnoprawny produkt albo coś, co jest nie, nie do końca tak dobre, jak być powinno. Gra się sprzedaje średnio. I wracamy do, do punktu wyjścia, bo mamy kolejny dowód, że nie opłaca się robić nowej marki, tylko dziesiątą odsłonę Assassin's Creed'a. A pięć lat później, po tej sytuacji, którą opisałeś, fani cały czas jęczą, że ta gra była super, fajna, zróbcie sequela... I, te, I oni zapowiadają tego sequela i to się ciągnie, ciągnie. Przecież mieliśmy mnóstwo takich sytuacji w ostatnim czasie: Beyond Good and Evil, Psychonaut, Siberia, no Zielonde Dziarni. To wszystko. Te, to właśnie to są te sytuacje, o których mówisz. Gra była innowacyjna, sprzedała się słabo, ponieważ y, ktoś tam zaoszczędził na kampanii reklamowej, ale to był taki zawsze slipper hit. I to jest właśnie też Kazus Miros Edge. On był takim slipper hitem. To jest termin, który określa y, dzieło. Które przy premierze nie, miało zbyt dużego, nie wzbudzało zbyt dużego zainteresowania, ale z czasem pocztą pantoflową pomiędzy odbiorcami zaczęły się wywiązywać, ludzie zaczęli to polecać, przesyłać dalej. I nagle się okazało, że to jest klasyk. Tak, tak samo tak było, nie wiem, z Fight Clubem filmowym. To jest chyba taki naj, największy przykład, który to film przy premierze miał, przy, przy premierze przeszedł prawie bez echa, a teraz jest klasykiem takim, że trudno sobie wyobrazić większy. No i taką grą też jest Mirror's Edge, który szczęśliwie doczekał się dzisiaj. Już mamy kolejną odsłonę tej marki. Ja szczerze mówiąc mam ochotę zagrać w te Mirror's Edge 2, czy ten Mirror's Edge Catalyst, jak to się nazywa. Ale chyba myślę, że trochę jeszcze poczekam, aż gra stanieje, trafi na jakąś wyprzedaż w Steamie i wtedy sobie przysiądę, zagram i mam nadzieję, że Ty też zagrasz i będziemy mogli sobie ją omówić tutaj. No ja to muszę się dorobić nowej generacji sprzętu, żeby ten tytuł A. mi uciągnęła. A. Ale no, ja nie, nie ukrywam, że też miałbym chęci w to zagrać, dlatego że to jest jeden z tych tytułów właśnie starych, za które się zabrałem i, i się cieszę, że po niego sięgnąłem, bo no, to jest po prostu mimo wielu właśnie takich... no nie do końca może tak dobrych jak być mogły elementów, to jest całkiem właśnie sprawny tytuł i mi się bardzo, bardzo przyjemnie w niego, w niego grało. I, I myślę, że to jest właśnie gra, która się starzeje tak godnie, że, że to nawet mimo tak wielu lat od premiery, to, to myślę, że warto sobie sięgnąć. Teraz jest pewnie do wyjęcia za naprawdę jakieś niewielkie grosze. Na, na Steamie, czy pewnie innych platformach i, i można sobie spokojnie sprawdzić właśnie, no z czym tak na sprawie się ten tytuł je. Polecamy. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich wad, które miałi, wymienialiśmy, mimo tego z, mimo tej płytkości tej gry, mimo tego niedoszlifowania. Nie mimo wszystko, moim zdaniem w tę grę jest zagrać bardzo, ale to bardzo warto. Ja nie mam nic więcej do dodania, także chyba będziemy kończyć, Michała. No chyba tak. Dla wszystkich słuchaczy, którzy z alchemią gier jakoś tam pozostali, to mamy chyba tako, takie jedno ogłoszenie, że w międzyczasie pojawił się projekt, który tutaj wspólnie współtworzymy, czyli Konglomerat Podcastowy i Alchemię będzie raczej mozna, można znaleźć głównie już tam, na nowej stronie, tak żeby tak, nie blok ciągnąć. Blog jeszcze pozostanie jako takie miejsce, które będzie odsyłało do Konglomeratu Podcastowego. Tak, oczywiście. Ale... Alchemia Getka staje się takim konglomerat original, tak jak Netflix ma swoje oryginale, to teraz konglomerat właśnie będzie taką, no, takim pierwszym i jedynym domem dla naszego podcastu. Tak, nie, nie, nie będziemy się już rozdrabniać po prostu na, na kolejne jakieś podstrony. Mamy nadzieję, że też nie, nie każemy Wam czekać na kolejny odcinek bardzo długo, bo tytułów, które ja bym chciał ograć jest dużo i mam nadzieję, że czas mi pozwoli Ale już zapowiadaliśmy to przy każdym jednym odcinku, mam wrażenie. Tak. I za, za każdym razem przerwa była zbyt dłuższa. No tak, to może tak. teraz zapowiedzmy, że przerwa będzie dłu bardzo długa i to stanie może uda się, uda się może szybko. jakiś cud, jakaś taka wiesz, odwrócona karma. Że jeśli zawsze mówimy, że, podcast będzie, że następny podcast będzie szybko, to okazuje się, że musimy, trzeba czekać wiele miesięcy. To może teraz powiemy, że niestety nasz podcast następny będzie nie wiadomo kiedy. Możliwe, że w ogóle. I dzięki temu Oszukamy karmę i następny podcast ukaże się szybko. No, oby, oby. To dzięki I zamieszałem. Nie, dobrze, dobrze. Myślę, że odwrócona okay. karma brzmi OK i, i miejmy nadzieję, że zadziała. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za nagranie, wyjątkowo bez przerw technicznych, problemów i tak ja, dalej. Ja Tobie również dziękuję bardzo, Michale. Dziękujemy słuchaczom, którzy wytrwali cały ten przydługi podcast. No i, i zapraszamy na Konglomerat, na opowieści osobliwe i wszystkie inne nasze projekty. Jest czego słuchać. Dzięki, Dzięki. jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć.